No mam bardzo dobre skojarzenie to, yy, Spodziewam się wszystkiego co, co, co, co najlepsze od Żydów Kultura Polska i Światowa zawdzięcza tyle Żydówkom i Żydom yy, Także moje skojarzenia są najlepsze niż tutaj W Lublinie kiedyś yy, Żydówki i Żydzi wzbogacali bardzo tę kulturę tego miasta, Lublina niestety to wszystko się skończyło poprzez kolokał. i yy, yy, później jeszcze w 68. rok wyrzucenie już niemal wszystkich Żydówek i Żydów mhm. Okej. Okay. Um, a jakie cechy charakteru łączysz yy, z Żydami? bo w, na ten temat słyszałam bardzo różne wypowiedzi na przykład. nie łączę żadnych cech charakteru, bo uważam, że narody nie mają takich charakteru, to są teorie racistowskie, które mm -hmm. Okej. Okay. Um, spotkałam się z tym, że właśnie w Polsce ci ludzie, z którymi do tej pory pracowałam na te dwa pierwsze pytania, mieli takie właśnie typowe odpowiedzi, z którymi się spotykamy, nie? Na przykład oni mają główkę do interesów, wiesz, takie te typowe rzeczy, co się mówi, jak się z reguły o Żydach słyszy. Um, ale oni nie byli w stanie mi odpowiedzieć, skąd to się bierze. No nie? Masz jakieś na ten temat jakieś teorie? Skąd właśnie te poglądy się mogą brać? Bo ym, z tego, co słyszałam, takiej kultury żydowskiej w Polsce praktycznie nie ma. Przy, przynajmniej ona nie jest widoczna. No, z jednej strony rzeczywiście jest taki nurt bardzo mocny antysemityzmu i szczególnie skrajna prawica to podsyca, I rzeczywiście są takie popularne Wyobrażenia przeciwko yy, yy, Żydom, takim moc, mocny antysemityzm, to na pewno funkcjonuje i w klasie politycznej, i w, yy, w społeczeństwie, ale jest jednocześnie dużo wysiłków, żeby przeciwstawiać się yy, temu antysemityzmowi, a wręcz żeby odbudowywać życie żydowskie. Na przykład w Lublinie działa taka grupa młodych ludzi, homofabe, to jest grupa właśnie, która dba o tę pamięć o żydowskim Lublinie i yy, także o, o przeciwstawianie się stereotypom, uprzedzeniom, fobiom. Mogę ci podać ich yy, adres, bo to są ludzie, którzy bardzo poważną robotę i bardzo dobrą robotę wykonują, żeby mm -hmm. właśnie zlikwidować antysemityzm. Oni to robią i w Lublinie, i w mniejszych miejscowościach, w miasteczkach czy wsiach na Lubelszczyźnie. No, bardzo chętnie. Tak jest straszne, że tu, gdzie kultura żydowska była tak mocna, teraz panują te, yy, te uprzedzenia. I ja uważam, że antysemityzm jest jedną z, z które panują. To znaczy, często antysemityzm też łączy się z uprzedzeniami wobec wszelkich inności, odmienności, różnic, To znaczy z homofobią, bo aborcja w Polsce jest zakazana i są takie uprzedzenia wobec kobiet, że kobieta powinna służyć rodzinie, być płótni. no i wobec ksenofobią, na przykład uprzedzenia wobec uchodźców, uchodźczyń, wobec wszelkich cudzoziemców także antysemityzm i inne uprzedzenia się łączą i na pewno się pogłębiają w czasie takiego kryzysu ekonomicznego. Co prawda Polska nie ma tego światowego kryzysu, ale ma taki ogólny kryzys poprzez transformację. Ta transformacja właśnie doprowadziła do tego, że tylko większość się liczy. Większość i tożsamość narodowa. Bo za czasów komunizmu też nacjonalizm istniał, ale nie był łuchany. Natomiast po 1912 w 1989 roku, roku pojawił się olbrzymi nacjonal ultranacjonalni. on do tej pory yy, nawet się zwiększać, co po tej katastrofie smoleńskiej w 2010 pojawiły się wszelkie yy, teorie spiskowe I to na pewno sprzyja właśnie i yy, ksenofobii, homofobii i misoginii i antysemityzmowi Ja tylko się cieszę, że są takie właśnie grupy młodych ludzi, które się temu przeciwstawiają, to homofage to jedna, To ja może mm -hmm. ci prześlę mm -hmm. takiej y, dziewczyny, która świetną pracę wykonuje to jest taki NGO mm -hmm. w okay. Lublinie Ola Gulińska, która y, zajmuje się zarówno tą przeszłą historią Lublina y, ba jak yeshiva, cmentarz, miejsca po synagogach, ale także stara się to nowe zaszczepić właśnie bez uprzedzeń i Lubin miał tak różnorodną historię, a teraz jest promowana tylko ta historia mono, mononarodowa, jednego narodu tej tożsamości polskiej i to, ta polskość to chyba das tak? że powiedziało po niemiecku to jest bardzo śmieszne, bo w innych językach się nawet tego nie mówi. Tak jakby się powiedział Englishness czy Britishness, nie wiem. A w Polsce właśnie polskość jest bardzo promowana i to jest niebezpieczne i to doprowadza do takiej dyktatury większości, że, że jest taki autorytet tylko i tylko większości, tylko tak zwany prawdziwy Polak. Mm -hmm. Polska dla Polaków. Te wszystkie uprzedzenia temu służą. Na przykład przeciwko gay pride to były takie okrzyki do gazu, albo zrobimy z wami co Hitler zrobił z Żydami, czyli ten antysemityzm się też przenosi na gejów, na feministki, też feministki się oskarża, że, że są Żydówkami. Mhm są zdrajcami narodu polskiego i tak dalej. I gdzie, te, gdzie to się objawia, takie właśnie te promocja tego, tej polskości, o której powiedziałeś to w gazetach? Pis piszą o tym. Objawia od okrzyków kontrmanifestantów na gay pride, są zawsze tacy skinheadzi, którzy protestują i, i 8 marca, i na gay pride, czyli przeciwko kobietom i przeciwko gejom, bo okrzyki antysemickie są. Mm -hmm. Także to wszystko się tak zlewa w jedno. Ta inność to jest i żydowskość, i y, homoseksualność i, i, i feminizm. Okay. I to występuje zarówno w tych okrzykach, w tych ultra-prawicowych grup tego reks-ekstremizmu, tak? No. Ale to przenika głębiej również w prasie politycznej w... Też, też to panuje, czasami w mediach, oczywiście nie, do, nie, nie w mediach takich poważnych i lewicujących jak gazeta wyborcza, ale w mediach no jest dużo takich mediów, specjalnie nawet antysemickich. Mm -hmm. Takie gazety nacjonalistyczne są i one, zauważyłem, są bardzo popularne w kioskach. Mm -hmm. Um, a czy Radio Maryja też gra jakąś rolę w tym i jeżeli tak jak to wygląda możesz coś na ten temat powiedzieć no niestety tak gra też rolę tę niechlubną bo to te yy, uprzedzenia yy, mhm. mimo, że ja nie jestem przeciwko religii religia może pozytywną rolę odegrać, życia wewnętrznego yy, miłości do innych, właśnie yy, wyciągnięcia ręki do tego obcego, na przykład pomocy uchodźcom. I są takie katolickie grupy, również w Lublinie wolontariat katolicki, który pomaga uchodźcom, więc to jest bardzo dobre. ale z drugiej strony są takie katolickie media jak Radio Maryja, które no, już wyszło poza yy, religię właśnie ku ideologii ultranacjonalizmu i tam sam słyszałem takie wypowiedzi to są tacy dwaj profesorzy Jerzy Robert Nowak i Bogusław Wolniewicz to są profesorzy, którzy występują w Radio Maria i, i właśnie ostrzegają przeciwko y, temu, nie wiem, jakiemuś spiskowi Żydów przeciwko polskości i rodzinom żydowskim, które były komunistyczne, a teraz nagle rządzą. Ten jeden z nich napisał Czerwone Dynastie właśnie. Takie zupełnie urojone. To są takie dla mnie, według mnie, halucynacje zupełne. Mm -hmm. Ja Ci wysłałem taki jeden artykuł Still Racist, Racist after all these years. I tam są te nazwiska tych dwóch profesorów. To oni mają program w sobotę, którą możesz kiedyś posłuchać, bo to pełne takie manifestacja tych wszystkich uprzedzeń jest wtedy. Aha, okej. Okay. Co jest inny? Mm -hmm. książkom Tomasza Grossa mm -hmm. o jedwabnym. sąsiedzi. Mm -hmm. I ten Nowak napisał książkę Kłamstwa Grossa, więc oni zaprzeczają, że Polacy też byli kolaborantami. Uważają, że to jest antypolonizm. Takie, czyli mają takie całe słownictwo właśnie tak polskość jest dla nich taka ważna, tożsamość narodowa. I tam padają takie słowa anty, antysemickie, także na pewno niestety ta radiostacja w tym bierze udział. A mhm. żeby wspomniałeś właśnie Grossa, bo to też do tego mam pytanie na ten temat, ta debata, co w Polsce się odbywała na temat tego, no nie? Z tego, co ja słyszałam, ona po pierwsze była bardzo różna, różnie ludzie bardzo na ten temat mówili, Um, z czym się też spotkałam, że bardzo taki, um, jak to powiedzieć, taki, że Gros był wrogiem narodu polskiego, był tak, tak po prostu um, traktowany jako wróg narodu polskiego, bo um, jak powiedziałeś, że właśnie on powiedział, że Polacy byli kolaboratami, kolaboratami, no mniejsza z tym, um, um, żołnierzy, no nie niemieckich, tych, tych, um. Jak, jak to to odebrałeś, jaka ta była debata jakie były jak się o tym mówiło i może, może mo, możesz mi na ten temat coś powiedzieć, bo z, ty, z tymi ludźmi co rozmawiałam, oni albo nic nie słyszeli na ten temat, albo powiedzieli, że oni nie wierzą, że Polacy zamordowali Żydów w Jedwabne no ja wiem, że, że tak było To na no to wskazuje nie tylko ta książka Sąsiedzi, ale również sąsiedzi, wcześniej zrobiony mm -hmm. przez Agnieszkę Arnold mm -hmm. i wszelkie dokumenty historyczne. I wiem, że też pod Lublinem był taki pogrom i wyobraź sobie już wykonany w roku 1939, czyli w ogóle jeszcze zanim była konferencja w Banzy, zanim to Enlezum się zaczęło, to Polacy dokonali pogromu w Żółkier. Bardzo chętnie. I to było dla celów rabunkowych, żeby okraść mieszkańców żydowskich tej żółkiej i wiele osób zostało zabitych wówczas, już, już w październiku w 1939 roku tego dokonali Polacy, także to nie jest to odosobniony przypadek I mhm. No tak, tak było, także Jandros ma rację Dyskusja, która się przewaliła przez Polskę, no, była zawstydzająca, hańbiąca, taka y, kompromitująca wielu y, biorących udział, bo y, chcieli wykazać, że nie jest historykiem, nie opiera się na faktach, myśla, y, a tymczasem napisał świetne eseje i, i właśnie sąsiedzi, później Strach, Bier o pogromie w Kielcach po wojnie dokonanym przecież i w końcu ze swoją partnerką Ireną Grudzińską-Gross yy, napisał książkę Złote żniwa mm -hmm. o, o, o pozostałości po Żydach yy, w obozach koncentracyjnych to ta najnowsza książka no ja myślę, że te książki doświadczą tak o tym, że on nie jest wrogiem narodu polskiego, tylko przyjacielem, bo mówi prawdę Mhm. on uważa się za Polaka i, i ja też uważam, że on jest Polakiem, który do 68 roku żył w Polsce i w 68 był więziony później musiał emigrować i napisał napisał prawdę, no gorzką, oczywiście bolesną prawdę o Polsce, ale Polacy nie mogą jej, jej przyjąć mhm. jakoś Austria tak nie potrafi się pogodzić według mnie z tą prawdą o sobie. Mm -hmm. Bo Niemcy dokonały desyfikacji, a Polska, czy yy, Austria nadal uważają się za jedynie. Mm -hmm. No a przecież w tych krajach byli kolaboranci. I yy, jeszcze muszę Ci powiedzieć o tych wysiłkach tych młodych ludzi, żeby się przeciwstawiać tym antysemityzmowi, bo to robi na mnie największe wrażenie. No to z jednej strony właśnie są te NGOs jak homofabia, co powiedziałem, a z drugiej takie organizacje anarchistyczne, antifa czy skłoty. nie jest taki wspaniały spłot Tektura mhm. zapraszają tam na przykład zespoły antyfaszystowskie i zaprosili kiedyś z Ukrainy i z Rosji takie zespoły antyfaszystowskie padły takie znamienne słowa, to wielkie wrażenie na mnie zrobiło, że ten wokalista powiedział, że w te kraje, te kraje gdzie, gdzie nazizm był, a jednocześnie ten lokalny faszyzm, to teraz odradzają się te ruchy neofaszystowskie, neo No i to jest straszne. I rzeczywiście w Rosji, na Ukrainie, w Polsce na Węgrzech, ale na Austrii też ta właśnie skrajna prawica jest taka zupełnie neonacistowska i mimo, że oczywiście ja nie zaprzeczam, że polscy ludzie cierpieli, Polacy i Polki też cierpieli za czasów wojny no to jednak nie potrafimy jakoś zrozumieć że, że największe cierpienia jednak otrzymał naród żydowski, był skazany na zupełną zagładę Polacy byli też na drodze do um, albo przesiedlenia, albo likwidacji. Też byli uncze mężczyzn, no ale nie byli aż tak źle traktowani, jak jak Żydzi. I oczywiście, ja, ja znam polskie rodziny, które pomagały Żydom, no ale wiele także rodzin nie pomagało byli szmalcownikami, czy ty, tymi, którzy, którzy szantażowali. Szmalcownicy to ci co szantażowali uh pomagających Żydom they were the szmalcownics were those who blackmailed Poles mm -hmm. for helping Jews. You know kind of local collaborators Nazi collaborators who threatened Poles helping Jews with uh, Okay. The, yeah. They basically wanted money from the Poles, from the Polsk helping okay. um, Tutaj no u ja nas... Muszę ci powiedzieć, że tacy historycy, mogę ci też dać kontakt, bo są wspaniali historycy w Polsce, jak tacy jak Jan Tomasz Gross. oni się z nim zgadzają i też piszą o, o tych y, kolaboracji polskiej. Mm -hmm. To jest na przykład Mariusz Libionka w Lublinie i Robert Kuwałek w Lublinie. Akurat mm -hmm. Robert Sparcz ze mną chodził do liceum, dobrze go znam on teraz napisał nową książkę. I, i ci ludzie też są tak y, traktowani czasami z, z uprzedzeniami, mhm. tak alienowani. Na przykład ten Dariusz Libionka już któryś raz mu malują spastykę na, y, na, na jego samochodzie. Prawdopodobnie te grupy neofaszystowskie malują tę ustastykę, żeby go tak poniżyć. No I również w Lublinie jest taki teatr, właściwie też NGO, można powiedzieć municipal, municipal institution, dawny teatr, który teraz jest bardziej taki educational center. Mhm. To się nazywa Ośrodek Brama Grodka Teatr N. E. i oni robią bardzo dużo działalności właśnie o dawnym Lublinie, o Żydówkach, Żydach w Lublinie, o... Y, jest wystawa, jest, są, są, są oral, history, jest, jest i tak dalej. I dyrektor tego teatru też jest bardzo atakowany, Tomasz Pietrasiewicz. Jego plakaty są na przykład przedstawiające go jako pomocnika Żydów, lokaj Żydów, czyli, mm -hmm. że, że służy jakoby interesom Żydowcy. No i to, to są też takie uprzedzenia właśnie. Okej. Okay. Co mnie tutaj interesuje, tutaj się rozmawia, nie wiem, czy to słyszałeś kiedyś, um, opfa konkurenc, że niby w Polsce coś takiego jest, że jest konkurencja ofiar. Kto, kto więcej ofiar miał? I właśnie się zastanawiam nad tym, czy to może być właśnie wytłumaczeniem, dlatego, że właśnie, że ludzie nie są w stanie się pogodzić z tym, że Polacy również na przykład Żydów mordowali, jak to było w Jedwabne. Um, co myślisz na ten temat? No tak, na pewno Polacy uczestniczą w takiej konkurencji, chcą wykazać, że, że najwięcej cierpieli. I Na pewno Polacy cierpieli. W polskich rodzinach było mnóstwo śmierci, obozów, pracy przymusowej, jakichś kar, łapanek, rozstrzeliwania, egzekucji i tak dalej. No ale jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że wśród Żydów każdy był skazany na śmierć. Każdy i każda. Dziecko, kobieta, mężczyzna, każdy. wszyscy, wszyscy Żydzi. Na no, Polacy jednak nie, nie wszyscy byli wykańczani. Nie wszyscy byli skazani na śmierć. Oczywiście to masz rację, że jest taka konkurencja ofiar i ten, ten profesor w Radiu Maria uważa, że to jest cały przemysł, ten holocaust industry, uh -huh. że, że on uważa, że, że to jest tak produkowane, fabrykowane Ta prawda o holokauście, że to nie jest prawda. On jest prawie, prawie Holocaust denier. No nie można powiedzieć, że zupełnie zaprzecza. On nie jest tak w pełnym tego słowa znaczenia Holocaust denier, ale on tak zbliża się do tych mm -hmm. poglądów. Okej, okay, rozumiem. I, I rzeczywiście, no teraz Polacy uważają, że wielkie cierpienie to z Kattyń i Smoleń. Mm -hmm. Słuchaj, a um... Paranoja narodowa, można by to nazwać, że paranoja narodowa, właśnie szukanie jak my cierpimy, jak, mm. jak jesteśmy poszkodowani, jak wszyscy są przeciwko nam, Niemcy, Rosjanie, nas wykańczają od, od stuleci i teraz znowu katastrofa w Smoleńsku, kolejny cios w mm. że trzeba się przeciwstawić temu, to taki jest dyskurs. Mm -hmm. A... Czy, czy ten temat na przykład o Żydach, no nie, czy ogólnie, czy teraz, czy on jest w ogóle aktualny w prasie, w mediach, czy w Polsce... Aha, cały czas. Cały czas. Okay. I w, w jaki sposób to się odbywa, jakie są, jak to powiedzieć, um, na przykład, są też, są też um, dyskursy o Izraelu, jak w Polsce, jak, jakie jest myślenie na przykład na temat Izraela w Polsce. Teraz właśnie z tymi no nie, bo tutaj w Niemczech jest też taki problem, bo nie powiedziałam, że to jest problem, tylko są tak jakby dwie grupy, jedna grupa, która jest za Izraelem z Lewicy, a jest też grupa lewi, le, z Lewicy, która jest przeciwko Izrael, Izraelu. Jak to w Polsce się odbywa? I jest to polityczna debata, czy jest to taka bardziej um, schowana debata? Jak to wygląda? o Izraelu. Mało się mówi o państwie Izrael, o y, Palestynie, o... nic ma takiego... Ja wiem, że właśnie w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech ciągle trwa debata i na przykład, no, byli bardzo pro-palestyńczykom, pro-państwu palestyńskiemu. Y, a w Polsce też oczywiście są yy, uznają to prawo palestyńczyków do samostana i ja uważam, że, że o, o tym polski ma nie za mało się mówi, a to też jest bardzo ciekawe zjawisko i yy, yy, yy, yy, tam dzieje się bardzo yy, bar bar bar bardzo dużo dyskusji także ta dyskusja o Izraelu jest chyba w tym środowisku właśnie analizy. Yy, natomiast dyskusja o antysemityzmie jest chyba szersza, jest traktowana jako ważniejsza. Jakoś Izrael i Palestyna znikają z pola widzenia. Jest takie na przykład bardzo ważne pismo, nigdy więcej. To jest antyfaszystowskie pismo i również anty antyantysemickie, antysemickie mm -hmm. tam są zbierane wszystkie dokumenty co, co się zdarzyło w danym roku y jakie akty antysemickie, ksenofobiczne były potępione były popełnione były popełnione i teraz przygotowali taką to stowarzyszenie, to jest stowarzyszenie też NGO y nigdy więcej, czyli nigdy więcej faszyzmu, prawda? Mm -hmm. yy, przygotowali brunatną księgę i przetapenie, jak dużo tych zbrodni i mowy nienawiści jest w Polsce. Okej, okay. czyli dyskusja o Żydach? Prezes, tak, i prezes tego stowarzyszenia, Rafał Pankowski napisał też dobrą książkę jak, jak ta w Polsce właściwie jest taką skrajną prawicą, jak dużo tam jest uprzedzeń. Także trzeba powiedzieć, że właśnie dużo prawicowych polityków jest też, no, trzeba to powiedzieć, wprost z rasistami, na przykład y, potem przedstawiali Obamę jako koniec cywilizacji białego człowieka, to poseł w Polsce, a turgórski tak powiedział. Mhm. Czyli jest dużo rasistów, ksenofobów, nawet wśród posłów, nawet wśród tej klasy politycznej i, i, i, i homofobów. Na przykład posłanka Krystyna Pawłowicz no to zupełnie y, parę miesięcy temu wygłosiła taką mowę homofobiczną w Sejmie. A dopiero dostała za to nagane taką od Komisji Etyki Poselskiej dostała naganę, mm -hmm. Bo oczywiście przekroczyła wszelkie granice. To była właściwie mowa nienawiści wobec lesbijek i osób transgenderowych. Mm -hmm. Bo jest w Polsce pierwsza posłanka transgenderowa i ta posłanka Pawłowicz wyśmiewała tę posłankę transgenderową Annę Growską. Okay. Także czasami mi się wydaje, że społeczeństwo polskie poszło już dalej, już powoli zanikają, a najgorsza jest ta klasa polityczna. Dlatego mi się podoba działalność anarchistów, bo oni wytykają te, te błędy, to zacofanie, ten wręcz faszyzm polityków. Mi mm -hmm. się wydaje, że my potrzebujemy coś jak rok 68 w Niemczech, kiedy właśnie ten establishment został zaatakowany przez studentów, przez mm -hmm. anarchistów, przez i w Polsce nie było czegoś takiego i nie zostały wyciągnięte te, te brudy narodowe te, ta wina Polski ta, ten, ten właśnie kult tożsamości narodowej ta megalomania narodowa I to nie zostało zaatakowane Polska nie została tak jakby o, oczyszczona z tych uprzedzeń One jeszcze tak zostały i myślę, że z XIX wieku, kiedy Polska nie istniała i wtedy ultranacjonalizm no, był siłą rzeczy, bo się mm -hmm. przeciwstawiali Polacy Rosji, Austrii i I później lata 30 w Polsce były też taką ultraprawicą, takie prawie faszystowskie. Ci pułkownicy rządzili mm -hmm. i byli także to taki nasz spadek po, po tych latach i te wszystkie organizacje ultrakrawicowe jak Młodzież Wszechpolska czy to Alpolnische Jugend to jest taka ultrakrawicowa organizacja, to oni byli antysemitami przed, przed wojną, bili studentów żydowskich i ukraińskich na uniwersytetach w Polsce a po 1989 roku się odrodzili i oni właśnie na te to oni właśnie tak krzyczą na te gay pride i na feministki żyć do gazu, czy zrobimy z wami, co Hitler zrobił z Żydami. To jest właśnie Młodzież Wszechpolska i oni na chwilę zanikli, a w tym roku znowu się pojawili jako ruch narodowy. Pojawił się taki nowy spór polityczny, mm -hmm. ruch narodowy. I właśnie bardzo źle, że media pokazują, przedstawiają ich jako jeszcze jeden Parę, jedny polityków. Oni są jakby też klasa polityczna, a oni są zupełnie poza demokracją, a media ich często traktują jako uczestników demokracji, a to jest zupełny faszyzm mhm. I, I te organizacje są bardzo, bardzo groźne. Oczywiście ja wiem, że takie organizacje istnieją wszędzie na świecie, tylko, że powinny być bardziej izolowane i, i nie traktowane jako partnerzy do dyskusji, a w Polsce oni są traktowani jako partnerzy do dyskusji. Okej. Okay. Um, z czym się też również spotkałam, co mnie prze przestraszyło też trochę, na przykład ci ludzie, z którymi rozmawiałam, między innymi coś takiego powiedzieli jak, um, że Żydzi wykradają Polskę. To był pierwszy wyrzut, drugi wyrzut był Um, że Żydzi siedzą um, w rządzie, że rząd jest przez Żydów dominowany. Um, z jakimi jeszcze takimi wyrzutami a propos Żydów albo takie uprzedzenia się spotykasz? Co już co, co słyszałeś na ten temat? Ma, masz, masz kilka przykładów? To, Pełświa, tak? um, to się mówi po niemiecku, poczekaj, muszę trochę przemyśleć. Verschwörungstheorie. Um, <s -theorie> Aha, no właśnie. Mm. Tak, to na pewno jest bardzo żywe w Polsce. Szczególnie um, dysydenci antykomunistyczni jeszcze, czyli Ci, którzy walczyli, tak, do 89 roku, często byli więźni, bardzo cierpieli, byli prześladowani. Zwłaszcza Komitet Obrony Robotników, to piękna organizacja, powstała w roku 1976, jeszcze przed Solidarnością. Organizacja, która broniła robotników represjonowanych przez rząd. Mhm. Komitet Obrony Robotników, korb w skrócie, KORP. Już wtedy już były takie, żeby ich zdeskredytować, to tworzyło się ten, ten mit, że to są Żydzi. I yy, do koru należał Adam Michnik, Jacek Kuron, wielu intelektualistów, wielu mm. dziennikarzy, historyków, ksiądz Ziaja. I oni zawsze byli nazywani Żydami. Adam Michnik jest Żydem, no ale zachowuje się jak polski patriota, no właśnie z falcem z taryzmem, był więziony wiele, wiele lat, założył Gazetę Wyborczą i Gazeta Wyborcza jest najlepszą, yy, najlepszym medium w Polsce. muszę powiedzieć, że dla nas gejów, lesbije to jest taki, takie medium przyjazne, mhm. chyba jako jedyne w Polsce. Okay. No i y, o, ciągle się obwinia y, tych dawnych członków koru o wszystko zło, wszystko co złe. Oni są tak fair tak? Mm. tak to, no, szczególnie Adam Miski. Wszystko co, co zrobi to, to jest źle i y, nawet nastąpił atak na jego wykład na uniwersytecie w Radomiu. Ja ci też wysłałem taki jeden artykuł o tym, mm -hmm. atak na wykład Michnika. I Michnik jest uważany za takie ucieleśnienie zła, że on jakby opanował rząd i on rządzi w Polsce, on jest tylko redaktorem naczelnym gazety i nie ma takich wpływów, żeby, żeby rządzić całą Polską. I, czyli to jest znowu taka irracjonalna teoria, że, że, że on jest na czele tego wszystkiego, mhm. tego spisku. A te teorie, właśnie? To jest dużo dobrego, na przykład, właśnie dla mniejszości. To gazeta Wyborcza jest najbardziej postępowa, mhm. natomiast nadal potępia się o wszystko to złe tych byłych członków koru. Okay. Również Lech Wałęsa rozsiewa takie takie pomówienia, bo, bo w kampanii prezydenckiej to w 90., na początku 90. latach Lech Wałęsa się wypowiedział, że osoby o pochodzeniu żydowskim powinny się ujawnić, czyli miał taką wypowiedź antysemicką, a niedawno Lech Wałęsa miał wypowiedź yy, homofobiczną, mm -hmm. że, że geje w parlamencie powinni siedzieć w ostatnich ławach, a, a nawet za murem, czyli takie jakby w powinny powinni politycy też reprezentują takie uprzedzenia. No to jest najgorsze, bo y, politycy w Polsce są no, niesamowicie zacofani. To jest największa mhm. problem. Ma to coś wspólnego z I religią? Jest? Czy Justyn, to. Tak? Czy możemy chwileczkę przerwę, pięć minut. No jasne. Tak? Oczywiście... Nie ma problemu. No to cześć. na razie. Na no cześć.